Bóg, jak wiadomo, występuje w wielu odmianach. Jedną z bardziej charakterystycznych jest Bóg Częstochowsko-Toruński, zwany też Bogiem ryzykownym albo Rydzykackim. Charakteryzuje się tym, że nie lubi Żydów. To pewnie dlatego zabił własnego syna, bo był Żydem. I uwielbia wszelkie przedmioty w kształcie krzyża ale są przecież i zdrowsze odmiany. Jest na przykład Bóg kontemplacyjny, którego najlepiej zażywa się w milczeniu, samotności i głębokiej zadumie. Nieliczna grupa celebruje też Boga wojowniczego. Bóg wojowniczy pochodzi z Marsa, a kontemplacyjny z Wenus. Ta odmiana Boga największą wagę przykłada do walki z szatanem, a swoich wyznawców traktuje przede wszystkim jak armię. Przy czym Wojna wydaje się stać cały czas w miejscu, bo po każdym ogłoszonym zwycięstwie okazuje się niemal natychmiast, że pojawia się konieczność toczenia całej bitwy na nowo. To osobliwa wojna, której nie da się ani przegrać, ani wygrać, a sposób jej toczenia polega głównie na tym, żeby ogłaszać cały czas zwycięstwo. Wszystkie te odmiany Boga istnieją w odrębnych światach, które tworzą sobie w głowie różne grupy ludzi. Są ludzie, dla których Bóg najsilniej kojarzy się ze słowem solidarność, na przykład a kościół z walką z komuną. Są tacy, dla których Bóg istnieje w odmianie salkowej, bo no dawniej lekcje religii nie były w szkole, tylko w takich salkach kościelnych. Bo sęk w tym, że Bóg w naszych głowach zwykle czymś przesiąka. Na ogół tym, co w naszym życiu wywołało najsilniejsze wrażenia. Dlatego kto chodził na re rekolekcje ignacjańskie, Bóg przesiąk kontemplacją i ciszą. Dlatego kto się wychował na bieganiu z ulotkami po mieście i krzyczeniu precz z komuną, Bóg przesiąk kościołem, papieżem, atmosferą nadziei, piosenkami typu Boże coś Polskę. No. W Polsce cała dyskusja na temat Boga sprowadza się do konfliktów, podobieństw i zależności pomiędzy tymi wszystkimi światami. Do ścierania się jednego Boga z drugim. Dla uczestnika takich dyskusji cała ta skomplikowana polityka lokalnych królestw bożych jest wciągająca, fascynująca i potrafi nadać życiu sens. Wielu z Was nie zdaje sobie zapewne do końca sprawy z tego o czym mówię. Dla tych więc, którzy chcieliby skosztować próbki takich światów polecam jako materiał poglądowy forum na stronie www.ulicaprosta.net. Dla tych, którym się nie chce, przytaczam trzy przykładowe wątki z tematu dysputy teologiczne. Pierwszy – Talmudystan częścią synagogi szatana? Drugi – a o co chodzi w Rzymian 14 I trzeci – drugi powrót Żydów na podstawie Izajasza XI, 2.11. A może nie do końca obrazuje to ścieranie się ze sobą tych różnych światów i różnych bogów, ale dobrze pokazuje zjawisko będące konsekwencją tego tendencje do zagłębiania się w coraz większe teoretyczne duperele. Bo wiadomo, im większy ekspert, tym większe poważanie. We własnym światku, oczywiście. Notabene to jeden z ważniejszych powodów, dla których ludzie, którzy mają problemy z poczuciem własnej wartości, w żadnym wypadku nie powinni zajmować eksponowanego stanowiska w grupie, do której należą. Bo ich niedowartościowanie szybko sprawi, że zaczną wykorzystywać swoją pozycję do zdobywania coraz większego uznania, i mieć dzięki temu większe poczucie własnej wartości. I Łatwo poznać takich ludzi po kompletnym braku dystansu do siebie, zaniku poczucia humoru oraz tendencji do łatwego obrażania się i oskarżania innych. Tak czy inaczej mamy dziś te różne chrześcijańskie światy. Temat Bóg występuje tylko w ich obrębie i na ich styku. Dla obserwatora z zewnątrz z zewnątrz jednak całe to spieranie się o to, który Bóg jest Bóg najmojszy, przypomina dyskusję jednej przekupki z drugą o to, która Matka Boska jest większa, ta z Guadalupe, czy ta z Medjugorje. Dla przekupek temat jest niewątpliwie ważny, ale obserwatorów z zewnątrz interesuje to tylko, tylko to, kiedy one zaczną się lać i która przekupka pierwsza zacznie kląć. na przykład. Jeżeli dla kogoś takie problemy są w ogóle ważne, to mogą być tylko dwa tego powody. Albo ten ktoś należy do maryjnego, chrześcijańskiego świata, e, albo też założył się z kolegą o to, która przekupka pierwsza walnie drugą w gębę. Tymczasem, podczas gdy rozmaite królestwa Boże wchodzą ze sobą w konflikty, sojusze bądź układy, obok rośnie siła tak potężna, że jednym lekceważącym dmuchnięciem jest w stanie przewrócić wszystkie te światy jednocześnie. To siła która nie musi się liczyć z nikim i z niczym, która opanowuje umysły, serce i ducha z łatwością i bez żadnego wysiłku. Jest to imperium zupy pomidorowej. Każdy, kto oglądał film Dzień Świra, przypomina sobie zapewne matkę głównego bohatera, która co chwilę powtarzała... o, powtarzała tak... Zupy zjedz, talerz gorącej, pomidorowa dobra. Albo tak. Jedź ci I to jest właśnie ten świat zupy, która staje się głównym tematem dnia, odkurzania, które jest ważniejsze niż głód w Afryce i telenoweli, która wypełnia życie emocjami większymi niż własna rodzina. Imperium zupy pomidorowej opanowało całkowicie społeczeństwo i póki co nie ma dla niego żadnej przeciwwagi. Świadki chrześcijańskie albo tego nie rozumieją, albo nie widzą, albo po prostu się poddali. W końcu walka z szatanem jest ciekawsza nie? i w lepszym stylu niż z zupą pomidorową. Na dodatek jest pełna zwycięstw, w każdym razie ogłaszania tych zwycięstw. Jeżeli już jacyś chrześcijanie próbują przekonywać poddanego zupnego imperium do Boga, to nie, wi nie wiedzą zazwyczaj jak w ogóle do niego mówić. Oni mu opowiadają o teoretycznych chmurach teologii, a jego umysł pływa w zupie pomidorowej. Panie, tak to my się nigdy nie dogadamy. Na dodatek zupa pomidorowa kontratakuje. Coraz więcej chrześcijan idzie spać jako oddany uczeń Jezusa, a budzi się rano otoczony zupą pomidorową. Wychodzi z kościoła, gdzie przez dwie godziny krąży w chmurach i co? I idzie do pracy, do domu, do szkoły, do sprzątania, do garów. Ogląda telewizję, jedzie do Tesco. Zawsze po najmniejszej linii oporu, zawsze dążąc do większej wygody, lepszej pracy i ogólnie świętego spokoju. Mimo wszystko, walka z telenowelowym cesarstwem nie jest z góry skazana na porażkę, bo jego, największa siła, bo jego największa siła jest jednocześnie największą słabością. Życie bezpieczne, wygodne i rozmienione na drobne, gdzie nie ma dążeń, poświęceń, ani niczego, za co warto umierać, wytwarza w człowieku coraz większą pustkę. Głód za czymś większym, za sensem, za wartością. Ta pustka czyni ludzi wokół nas coraz nieszczęśliwszymi. Teraz bardziej nieszczęśliwymi, mimo, że nie do końca rozumieją dlaczego. Bo tylko skrajnie prymitywni ludzie mogą czuć się szczęśliwi i spełnieni, gdy ich życie ma mniejsze znaczenie niż telenowela, a największym dokonaniem życiowym było nauczenie synów i córek, jak podporządkować swoje codzienne życie jedzeniu zupy pomidorowej. Po prostu zjadacz zupy nie ma w co wierzyć. Chrześcijanie w swoich kościołach są tymczasem tak bardzo zadowoleni z tego, że znaleźli o wiele większy cel życia niż konsumpcja codziennej tandety, że szybko pozapominali jak im się żyło kiedyś i zamiast koncentrować się na odpieraniu ataków w imperium zupy pomidorowej, skupili wysiłek na rozważaniach na temat wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy. I rozmawiają o Bogu wyłącznie z ludźmi, którzy o Bogu chcą rozmawiać. I widać to też w internecie. Te wszystkie strony skierowane z jednej strony do ludzi niewierzących, a z drugiej pisane takim slangiem chrześcijańskim, że trzeba je ze słownikiem czytać. Twórcy stron chrześcijańskich propozycjonują swoje serwisy w przeglądarkach pod hasło Bóg. Tak, żeby po wpisaniu w Google, Google Bóg pojawiła się ich strona. Po co? Pytam. Żeby powiedzieć coś o Bogu temu, kto szuka w internecie Boga? A co z tymi, co szukają zupy pomidorowej? Czy to jest mądre skupić się nad tym jednym, kiedy obok jest 10 tysięcy innych, z którymi nikt nie chce gadać? Niech nikt nie ma złudzeń. Chrześcijańskie kościoły skazane są na wymarcie. Za dwa, trzy pokolenia nie będzie większości dzisiejszych kościołów. Utoną w fali zupy pomidorowej. Budynek kościoła wynajmie ktoś inny i zamiast hymnu w Bogu będzie tam słychać czołówkę M jak miłość. I to będzie jedyny rodzaj miłości, o jakiej ludzie będą się uczyć. I stanie się tak, że ludzie, którzy trzymali się od zupy pomidorowej z daleka, bo nie chcieli sobie nią poplamić, poplamić rąk, ostatecznie sami w niej utoną. I w pełni zasłużenie. Bo choćby nie wiem, jak interpretować słowa Jezusa idźcie na cały świat i głoście ewangelii wszelkiemu stworzeniu, to na pewno nie można ich rozumieć jako siedźcie na tyłku i czekajcie, aż świat do was przyjdzie. Lekceważenie słów Jezusa tak się zwykle kończy śmiercią, śmiercią zamkniętych, hermetycznych kościołów w tym wypadku. I taka jest moja rada dla tych, co zdają sobie sprawę z groźby pomidorowej. Gdy ktoś ci powie Ci zupa Odpowiedz mu Biblię czytaj, ci się życie kończy. Być może sam nie wiesz, że trzymasz skarb. Daj innym spróbować czegoś lepszego niż zupa pomidorowa. Przynajmniej spróbuj.